Mrille, baśń kameruńska. W kraju pełnym słońca i gorącego złotego piasku żył chłopiec o imieniu Mrille. Każdego dnia razem z matką i starszym bratem Hambą chodził na pole kopać bulwy słodkich patatów. Żeby umilić sobie trudy pracy, cała trójka śpiewała piosenki. Kop, kop, słodkie pataty, dobre pataty, słodkie pataty, dobre, dobre pataty, kop, kop, słodkie pataty. Pewnego dnia, kiedy jak zwykle poszli na pole, zobaczyli nad głowami lecącego orła. Ptak niósł w swoich szponach małego zajączka. Kiedy chłopiec to zobaczył, z żalu nie mógł powstrzymać łez. Podniósł ręce do góry i zawołał – Dokąd lecisz, królu nieba? Dokąd niesiesz zajączka? Puść go, orle, nie zabijaj go! Orzeł wysłuchał prośby małego Mrille i wypuścił zajączka prosto w wyciągnięte ręce chłopca. Mrille ukrył szaraka w wydrążonej dziupli wielkiego baobabu. Codziennie przychodził i karmił go, aż do dnia, w którym zajączek podrósł, nabrał sił i wrócił do lasu. Ale wtedy, kiedy chłopiec zawołał msurak, wi, wi re, zwierzę zaraz przybiegało i witało się ze swoim przyjacielem. Pewnego dnia stała się rzecz straszna. Kiedy Mrille zajęty był kopaniem patatów, jego starszy brat złapał zajączka i zabił go. Potem zaniósł do domu. – Patrzcie, jakie dobre mięso wam przyniosłem! – krzyknął zadowolony z siebie hamba. Wszyscy domownicy bardzo się ucieszyli, ponieważ rzadko jedli mięso i każdy taki posiłek był dla nich wielką ucztą. Tylko Mrile nie cieszył się z innymi. Poznał bowiem swojego kochanego zajączka i głośno zapłakał. Przez łzy zawołał wi -wi -re! i już po chwili zaczął unosić się do góry. Wszyscy dookoła próbowali złapać chłopca i przyciągnąć do ziemi, ale on wznosił się coraz szybciej i coraz wyżej. Jego matka podniosła ręce wysoko i wołała wracaj, wracaj do chaty, dam ci słodkie pataty, zupę z orzechów palmowych, banany. – Nie chcę tego wszystkiego! – krzyczał Mrylle. – Nie wrócę więcej! Lecę szukać mojego zajączka! Chłopiec wzniósł się tak wysoko, że doleciał na księżyc. Tam zobaczył przed sobą ludzi zrywających banany i powiedział – Witajcie, dobrzy ludzie, wskażcie mi drogę do króla księżycowego. – Witaj, chłopcze, wskażemy ci, tylko połóż nam zrywać banany. I Mrille cały dzień pomagał zbierać banany, a że był lekki i zwinny zerwał więcej niż pozostali razem wzięci. Dobrze pracowałeś, synku, pochwalił go starzec. Odpocznij sobie, połóż się dzisiaj spać, a rano idź prosto przed siebie, aż zobaczysz ludzi, którzy orzą ziemię. Następnego dnia Mrille spotkał orzących mężczyzn. – Dzień dobry, wujkowie, powiedzcie mi, gdzie mieszka król księżycowy? – Dobrze, synku, tylko najpierw pomóż nam orać ziemią. Myrille przez cały dzień pomagał oraczom, a kiedy nastał wieczór, podziękowali mu i powiedzieli. – Dziękujemy ci za pomoc, dobrze pracowałeś, odpocznij sobie teraz, a rano idź przed siebie, aż zobaczysz wielką plantację i ludzi zbierających kawę. Oni wskażą ci drogę. – Witaj, matko – powiedział Mrille, kiedy następnego dnia zobaczył kobiety niosące wielkie kosze pełne ziaren kawy. – Możecie mi wskazać drogę do króla księżycowego? – Witaj, synku. Pokażemy ci drogę, tylko pobóż nam trochę przy zrywaniu kawy. Mrille cały dzień zbierał kawę i napełnił najwięcej koszy ze wszystkich. Od wieczór, kiedy pracownice udały się na spoczynek, jedna z nich powiedziała – Dziękujemy ci za pomoc, chłopcze. Dobrze pracowałeś. Idź teraz spać, a rano wskażemy ci dalszą drogę. Następnego dnia Mrille ruszył we wskazanym przez nią kierunku. Szedł przed siebie, aż zobaczył kobiety, które nosiły wielkie dzbany wody na głowach. – Dzień dobry – zwrócił się do nich Mrille – czy wiecie, gdzie mieszka król księżycowy? Wiemy i wskażemy ci drogę, tylko pomóż nam nosić dzbany z wodą, poprosiły kobiety. Brille przez cały dzień nosił wielkie dzbany wody, a kiedy nastał wieczór, jedna z kobiet powiedziała, dobry z ciebie chłopiec, bardzo nam dzisiaj pomogłeś. Na pewno zgłodniałeś, masz tu proso, mięso, jarzyny i owoce. Powiedziała kobieta i podała chłopcu ziarna, mięso i jarzyny. Wszystko jednak było surowe. Matko, dlaczego nie gotujecie mięsa, prosa i kukurydzy na ogniu? A co to jest ogień, synku? Zapytała zdziwiona. Nie znamy go. Pokaż nam, a nauczymy się gotować. Mrylle wziął do ręki pęk suchej trawy i dwa krzemienie. Potarł je i już po chwili jasne płomienie paliły się wesoło. Potem chłopiec nauczył kobiety księżycowe, jak gotować mięso, jarzyny, jak piec pataty i banany w ogniu. Cała wioska zebrała się wokół ogniska. Wszyscy ogrzali się i skosztowali pysznych potraw. Śpiewom i radosnym okrzykom nie było końca. Rankiem mrille zapytał po raz kolejny, Powiedzcie mi, gdzie mogę znaleźć króla księżycowego. Chłopcze, idź dalej prosto, aż na sam szczyt tej wysokiej góry. Tam mieszka król księżycowy, powiedziała na pożegnanie jedna z kobiet. Imrille poszedł dalej przed siebie, wspiął się na wysoką górę i dotarł do pałacu samego króla księżycowego. A kiedy wreszcie stanął przed jego obliczem, Zobaczył u jego stóp swojego kochanego zajączka. Wtedy zawołał msura kwiwire” i szarak od razu podbiegł szczęśliwy na widok przyjaciela. Czy znasz tego człowieka? zapytał król. Tak, to mój przyjaciel, zawołał wesoło zajączek. Zatem witaj chłopcze w moim pałacu. Król ugościł Brille wielką ucztą, na której nie zabrakło ani mięsa, ani owoców, ryżu czy prosa. Wszystko jednak było surowe. Brille wyjął z kieszeni kawałek krzesiwa, jaki mu pozostał i rozpalił wielkie ognisko, a potem ugotował wszystkie potrawy. Król księżycowy bardzo się ucieszył z odkrycia ognia, bo do tej pory, gdy tylko zachodziło słońce, on i jego poddani bardzo marzli. Chłopiec spędził na księżycu wiele szczęśliwych dni, ale w końcu zatęsknił za matką i ojcem, a nawet za bratem Hambą. Powiedział więc księżycowemu władcy, że chciałby wrócić na ziemię. No cóż, nie będę cię zatrzymywać. Zanim jednak ruszysz w powrotną drogę, dam ci wielkie skarby. W podziękowaniu za ogień, który nam przyniosłeś, powiedział król. Imrille otrzymał wielkie stada krów i byków, białych i czarnych owieczek, pięknych baranów, osiołków obładowanych wielkimi koszami pełnymi ryżu, orzeszków ziemnych, prosa, kukurydzy, owoców platanów, cytryn i pomarańczy. Chłopiec podziękował najpiękniej jak potrafił, pożegnał się z zajączkiem i ruszył w drogę na ziemię. A tam, wszyscy, widząc ciągnące się za nim stada zwierząt i wypełnione po brzegi kosze, pytali się nawzajem: Kto to? Może to jakiś król? Gdy stanął przed swoją chatą, wyszła z niej matka i zawołała radośnie na cały głos: Mrille, to mój kochany synek, mrille! Po chwili spytała. – A czyje to krowy, synku? – Moje, – odpowiedział. – A czyje te byki? – Moje. – A te osiołki też twoje, synku? – Moje. I te wielkie kosze pełne ryżu, prosa, bananów, cytryn i orzechów też są moje, – odpowiedział Mrille. I wtedy cała wioska zaczęła tańczyć i śpiewać, wychwalając chłopca: Mrille mądry, mrille dobry, mrille dzielny, mrille wielki wódz. Odtąd wszyscy w wiosce żyli w szczęściu i dostatku. A brille, zawsze kiedy była pełnia, wychodził przed chatę i spoglądał na księżyc, gdzie wypatrywał króla księżycowego. I swojego ukochanego zajączka.